Żyjemy, czy jesteśmy w bardzo interesującym czasie w naszym kraju? No z wielu powodów, ale dzisiaj jest jeden, który chciałbym przytoczyć. Trwa kampania prezydencka. Nie, tu nie będzie kampanii teraz, nie będę nikogo do niczego namawiać, ale myślę, że to jest bardzo dobry moment, by spojrzeć na pojęcie i na ludzi władzy z biblijnej perspektywy. Myślę, że to jest bardzo dobra rzecz wiedzieć, jak Pan Bóg, jak Słowo Boże opisuje nam te władze, które funkcjonują obecnie, czy funkcjonowały w historii na Ziemi. Co Wy na to? Jesteście zainteresowani takim tematem? No, pewnie. Kto by powiedział, że nie? Chociaż polityka większości z nas raczej nie interesuje, no i to pewnie dobrze, bo szkoda zdrowia i nerwów, jak to się mówi, ale to, co Biblia mówi na temat władzy, myślę, że powinniśmy być świadomi. Zgadzamy się z tym? No to dobrze. Tak jak powiedziałem, to jest nauczanie, nie kampania, ale to, kto i w jaki sposób sprawuje władzę, zawsze ma jakiś wpływ na każdego z nas. Tak było w historii tak jest dzisiaj. Oby był to dobry wpływ, choć właśnie historia dostarcza nam niezliczonej ilości niestety złych przykładów działania władzy. Albo też może łatwiej się je zapamiętuje, te bardziej tragiczne, sensacyjne, niż te takie zwykłe panowania, które od tak się toczyły i nie zmieniały za bardzo wiele w życiu ludzi. Władza ma wpływ. Przez politykę na przykład podatkową. Od wysokości podatków bardzo często zależy stan jakości państwa i naszego życia. Bardzo wiele zależy od na przykład polityki, jaką władza prowadzi wobec ochrony zdrowia. I tutaj zawsze nie znam kraju, nie słyszałem o kraju, w którym ludzie byliby w pełni zadowoleni z istniejącego systemu ochrony zdrowia. Zawsze tutaj jest i pewnie będzie coś do zrobienia. Bardzo ważna też, też dla wielu ludzi jest polityka socjalna państwa. Czy jest, czy nie ma, w jakim zakresie, I to też sprawia, że ludzie do krajów, w którym jest taka pomoc rozbudowana, chętniej przyjeżdżają, aby zamieszkać i korzystać z tej pomocy. Polityka edukacyjna, obronna, bezpieczeństwo energetyczne i moglibyśmy mnożyć dziedziny, które w jakiś sposób bezpośredni lub pośredni wywierają wpływ na nasze życie, na nasze domy. I zacznę dzisiaj od apostolskiego zalecenia skierowanego do Tymoteusza na temat... Władzy. Miejsce to zapisane jest w drugim liście Pawła do Tymoteusza na początku rozdziału drugiego, w wierszach 1 do 4. Odczytam ten tekst, a potem jeszcze do niego wrócimy. Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniałe i miłe Bogu naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tyle tekstu apostolskiego. Zwróćmy uwagę na ten zwrot przede wszystkim. Czyli jest to Coś zaakcentowanego, coś, co apostoł chciał mocno podkreślić. Przede wszystkim zachęcam w innych przekładach, napominam, przypominam, aby modlić się i tutaj wymienione są osoby należące do kręgów władzy, do rządzących. Oznacza, że jest to również w sferze ducha bardzo ważna kwestia. Czytamy o cichym i spokojnym życiu, jakie mamy prowadzić, także dzięki modlitwom o władzę. Naprawdę, kochani, warto modlić się o władzę, błogosławić władzę tą, jaką mamy obecnie, a mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, mamy władzę pilnującą porządku, taką jak policja, więc warto błogosławić i modlić się. To nam zaleca Słowo Boże, a będzie czas, następnym razem powiem o może przejawach tego, jak warto błogosławić władzę i jak to się sprawdza w życiu. I to nasze rozważanie chciałbym, żebyśmy zaczęli od przyjrzenia się osobie Boga. Po pierwsze Bóg samego siebie nazywa królem i władcą. Bóg siedzi na tronie. Tron jest symbolem władzy. I to władzy nie byle jakiej, ale władzy królewskiej, która dzisiaj raczej jest w zaniku. W każdym razie Bóg jest władcą najwyższym. I czytamy w Słowie, że od Niego pochodzą wszelkie inne władze i zwierzchności. On jest autorem władzy i wszelkie inne, które istnieją, są pochodną tego niebieskiego porządku. Gdybyśmy otworzyli Księgę Objawienia na przykład i przeczytali rozdział 4 i piąty, możemy znaleźć tam opis tego, co dzieje się wokół tronu Boga. Bóg siedzi na tronie, a wokół tronu, tego Bożego tronu, kto pamięta co stoi, a mam was. Dwadzieścia cztery inne trony, na których zasiada 24 czterech starców lub starszych. Naprawdę nie pamiętamy tego? No to dobrze, że dzisiaj o tym mówię. Wokół tronu przemieszczają się cztery postacie. Każda z nich jest trochę do siebie podobna i trochę inna. Możemy nazwać je serafami. Wołają święty, święty, święty, jest Pan Zastępów. To czytamy w księdze Izajasza. Unoszą się, mają dookoła oczy. Niesamowity, fantastyczny opis. I kiedy odśpiewają swoją pieśń, powtórzą tą frazę, wówczas starcy, tych 24, wstaje, kłania się temu tronowi, osobie, która jest na tronie, czyli Bogu, pada na twarz i mówi: Godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć. Tych 24 starców symbolizuje czy przedstawia 12 pokoleń Izraela i 12 apostołów. A więc łączność między starym ludem i nowym ludem, który w Jezusie został połączony w całość. Te 24 trony symbolizuje i przymierze z Izraelem, i przymierze łaski z Kościołem. Dookoła są też aniołowie, miriady, niezliczone ilości aniołów, które są w tej hierarchii niżej, Czytamy, że jest Bóg Ojciec, poddany jest Mu Syn, a im poddani są trony, panowania, władze, zwierzchności. Kolosa 1,16. Bóg w Nim, w Jezusie stworzył wszelkie uwaga, nie tylko roślinki, rybki i gwiazdki na niebie, ale także trony, panowania, zwierzchności. To jest też Boże dzieło. To jest też Boży zamysł. To jest też Boży plan. To znaczy, że w niebie panuje i użyje słowa, którego w naszym kraju chyba powszechnie się nie lubi. To słowo brzmi hierarchia. Hierarchia? O, już nam się czerwona lampka zapala. I od razu badawczo patrzymy na tego, który chce nam mówić o hierarchii. Hierarchia tak w praktyce dla nas to podporządkowanie się po prostu wyższemu od siebie autorytetowi. Autorytet wyższy ode mnie, ja mu się podporządkowuję. Na tym polega hierarchia. No ale... My nie lubimy tego słowa zapewne z następujących powodów, ponieważ hierarchię kojarzymy z hierarchami, dostojnikami kościelnymi. I prawdopodobnie z powodu licznych nadużyć popełnianych przez osoby, osoby na wysokich stanowiskach tych dostojników, być może dlatego to słowo wzbudza w nas taki odruch pewnej niechęci. Hierarchia, hierarchowie, no tak. Może też powodem być to, że tkwi w nas, czy może tkwić jeszcze resztka buntowniczej, ludzkiej natury. My wszyscy byliśmy synami buntu, gniewu. Żyliśmy w postawie rebelii wobec Boga. Bóg nas wyzwolił. Ale mimo to czasami ta postawa buntu, rebelii przejawia się w jakichś naszych zachowaniach czy sposobie myślenia. Następnie. Być może jest winna także trochę polska historia i mentalność. Jeżeli uważaliście na lekcjach historii, to pamiętacie takie przysłowie, powiedzenie, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Znamy to doskonale. To znaczy, że ja jestem obywatelem tego kraju i nikt mi nie będzie tutaj ważniejszy ode mnie. Ja jestem równy tym wszystkim no, którzy są trochę wyżej ode mnie, ale ja jestem równy. Równy im, tu u siebie, jestem panem, władcą, sterem, żeglarzem i wszystkim. Prawda? Było w historii, jest coś takiego w tej naszej polskiej mentalności. Przenosząc to na realia współczesne, czyli ja, obywatel, wiem, co dobre, równie dobrze albo i lepiej, jak ci wyżej. Halo, ziemia? Zgadza się? Co oni tu będą mówić? Może to też to po trochę zaszłości znów ta historia nieszczęsna. No bo rozbiory, okupacja, komuna, przecież to nie była nasza władza. To byli obcy, źli, wróg, trzeba było z nimi walczyć, sabotaż, komplety tajne. Podkopywać ich autorytet. No i tak nam to weszło w krew, że do dzisiaj wyjść jeszcze nie może. I władza to na wszelki wypadek to są ci oni. O, oni teraz kradną. Tamci się już nakradli, teraz oni. Ale musimy pamiętać, jeśli poważnie traktujemy Słowo Boże, że to Bóg jest pierwszym źródłem władzy, a struktura niebiańska jest i powinna być wzorem dla struktur ziemskich. Rzadko tak się zdarza, ale taki jest Boży cel. Czy modlimy się czasami modlitwą pańską, Ojcze Nasz? Czy wiecie, że ta fraza, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi, jest także modlitwą o władzę ziemską? Dlatego, że Bóg rządzi w niebie w sposób doskonały, niepodzielny i chce, aby rządy ziemskie odzwierciedlały ten niebiański porządek, niebiański wpływ. Modląc się w ten sposób, modlimy się o Boże wpływ na ludzkie rządy. I teraz kolejny fragment, który powinien skłonić nas do myślenia, którego przeczytam teraz początek, a później do niego wrócę. Rzymian, rozdział 13. Zachęcam byśmy... Te miejsca w swoich Bibliach odnajdowali lub notowali. Rzymian, rozdział 13 i tylko druga część wiersza pierwszego. Czytamy w tej drugiej części wiersza pierwszego, rozdziału 13 listu do Rzymian. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez Niego. To zdanie wycięte z kontekstu jest bardzo trudne. I od razu pewnie nasuwają nam się takie No, dobrze, dobrze, wszelka władza, no a co z Hitlerem? Będę o tym mówić, ale nie dzisiaj, za dwa tygodnie. Więc macie powód, żeby przyjść. Powiem wam co z tym Hitlerem, jeszcze paroma innymi. Wszystkie one zostały ustanowione przez niego. Kochani, Cokolwiek w tej chwili nie myślimy i jakiekolwiek myśli nie nurtują naszych serc, tekst ten powinien być źródłem naszej wiary i zrozumienia istoty władzy ziemskiej. Szczególnie w czasach, gdy popularność zdobywają poglądy, że władza to jest niepotrzebna albo to jest wręcz narzędzie szatana lub jakieś grupy działające w ukryciu i w zmowie, by doprowadzić do powszechnego zniewolenia i wyzyskania ludzkości. Chciałbym powiedzieć tak. Czytajmy Słowo Boże. Poznawajmy prawdę, która wyzwala, bo przecież całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby cały człowiek Boże był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak jak powiedziałem do tego tekstu z Rzymian, za chwilę wrócę, przeczytamy go w całości. Ale jeszcze... Parę uwag na temat hierarchii. W wymiarze ziemskim hierarchia władzy istnieje w każdym państwie. Istnieje w wojsku, policji, w zakładzie pracy. Jeżeli pracujesz gdzieś u kogoś, nie robisz tego, co chcesz, tylko to, co jest ci zlecone. A szef ma prawo skontrolować twoją pracę. W każdej organizacji jest jakaś hierarchia. W drużynie sportowej jest jakaś hierarchia. Jeżeli w drużynie sportowej zawodzi hierarchia, to ta drużyna przegrywa. W kościele jest też hierarchia. Cokolwiek teraz myślimy, co on ma na myśli, po prostu jest. I to biblijnie umocowana. W rodzinie jest hierarchia. Czy dzieci mówią rodzicom, co mają robić, czy odwrotnie? No oczywiście, że rodzice mają władzę nad dziećmi, nawet gdy te dzieci są pyskatymi nastolatkami. Przeciwieństwem hierarchii jest anarchia. Anarchia to jest pomysł, który polega na negowaniu większości struktur władzy. Prawie nic nie jest potrzebne, żyjemy jak chcemy, żadnych praw narzuconych nam z zewnątrz. A anarchia prawie zawsze zaczyna się od rebelii i buntu. Jeśli otworzymy list Judy, czytamy w wierszu szóstym o tym, że aniołowie mieli, mają wyznaczone swoje okręgi, czy też obszary działania, za opuszczenie których za bunt zostali uwięzieni na dzień sądu. Wiersz szósty o tym mówi. Za opuszczenie wyznaczonych im sfer działania. Za niedbałość opowierzone im stanowisko. Bóg zatrzymał ich wiecznych więzach im roku na wielki dzień sądu. Przyczyną, dla której te istoty upadły, była pycha prowadząca do buntu przeciw Bogu jako władcy. Diabeł powiedział, zrównam się z najwyższym, a potem nastąpił akt rebelii, buntu. I dlatego ci aniołowie są trzymani w takim miejscu. Dwa wersety dalej, wiersz ósmy. Jednym z zarzutów stawianych fałszywym nauczycielom w tym liście, to jest taki ciężki list, kategorii ciężkich. Jednym z zarzutów oprócz rozwiązłości i ulegania urojeniom jest zarzut pogardzania zwierzchnościami wyższymi od siebie. Przeczytajmy ten ósmy werset w całości. Ci z piewcy własnych snów, czy też urojeń, plugawią swoje ciała, gardzą zasadami lub zwierzchnościami i depczą chwałę wyższych bytów. To jest jeden z zarzutów przeciwko fałszywym nauczycielom. Apostoł Paweł opisywał, na czym polega nasza duchowa walka, właściwie z kim ją prowadzimy. List do Efezjan, rozdział 6. Myślę, że doskonale znany w większości z nas opis zbroi Bożej. I ten opis zbroi Bożej zaczyna się takim wstępem na temat tego, przeciwko komu walczymy. I czytamy, że naszym przeciwnikiem są nie ludzie, nie ciały krew, nieziemskie władze, nieziemskie hierarchie, ale zwierzchności, władze, zarządcy ciemności i niegodziwe zakusy duchowych sił na wysokościach nieba. Efezjan 6, 12. To znaczy, posłuchaj uważnie, że nawet upadłe duchowo istoty są zorganizowane i poddane swoim autorytetom, hierarchii. Pan Jezus powiedział kiedyś na zarzut, że wypędza demony duchem nieczystym, Mateusz 12 rozdział, na przykład 26 werset, że gdyby... W królestwie szatana zapanowała anarchia i wewnętrzna wojna, to takie królestwo, ten dom się nie ustoi. To już jest koniec szatana. A więc jest tam pewien porządek, pewna struktura, pewne zorganizowanie, pewna hierarchia. Nawet w takim środowisku. Wracamy do listu do Rzymian. I teraz przeczytamy siedem wersetów z tego właśnie rozdziału 13. Czytajmy czy wsłuchujmy się bardzo uważnie co apostoł pisał na temat władzy, ziemskiej władzy. Bo wiecie, my tak bardzo chętnie, o Panie Boże, Ty władco, niech Twoja wola, Tobie się poddam we wszystkim. Ale kiedy ludzka władza zaczyna czegoś wymagać, to nie zawsze mamy taką ochotę na to. Czytajmy. Niech każda osoba podporządkowuje się władzą sprawującym rządy, nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez Niego. Dlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągają wyrok. Rządzący przecież nie są postrachem dla dobrych, ale dla złych. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Władza bowiem jest na służbie u Boga, dla Twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież Bożym narzędziem, karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło. Stąd należy się jej podporządkowywać nie tylko ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie. Dlatego też płacicie podatki, bo są urzędnikami Boga po to właśnie, by tego pilnować. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu szacunek? Szacunek. Komu cześć? Cześć. Myślę, że tekst ten jest jednym z najdobitniejszych fragmentów Słowa Bożego o stosunku człowieka wierzącego do ziemskiej władzy. Podatki jako słudzy Boga, zdumiewające. I dołóżmy do tej pawłowej wypowiedzi, która chyba nie wymaga zbyt głębokiego komentowania, co napisał apostoł Piotr w swoim pierwszym liście w drugim rozdziale. Niech Słowo Boże do nas przemawia. Piotr, jego pierwszy list, rozdział drugi, wiersze 13 do siedemnastego. Respektujcie wszelki ludzki porządek ze względu na Pana. Poważajcie króla jako sprawującego władzę. Nie lekceważcie namiestników jako posłanych przez niego, aby karać przestępców i nagradzać uczciwych. Bożą wolą jest bowiem, abyście dobrym postępowaniem odbierali nierozumnym ludziom mowę wynikającą z ich niewiedzy. Zachowujcie się przy tym jak wolni, nie jak ci, którzy z wolności robią przykrywkę dla zła. Postępujcie jak słudzy Boga. Wszystkich poważajcie. Daszcie miłością, braci i siostry. Żyjcie jako ludzie odpowiedzialni wobec Boga, mający szacunek dla Króla. Piotr wtóruje Pawłowi jako jeden z najważniejszych apostołów uczy Kościoła stosunku do władzy. Te dwa fragmenty powinny sprawić, abyśmy byli wyczuleni i odrzucali wszelkie próby demonizowania władzy i przedstawiania jej jako twojego wroga. Choć przypadki, o których wspomniałem wcześniej, typu Hitler, będę omawiać następnym razem. Odrzucajmy też wszelkie nakłanianie do buntu, nieposłuszeństwa. Taka postawa to, wracając do listu Judy, pogardzanie z wierzchnościami wyższymi od siebie, które Bogu się po prostu nie podoba. I jeszcze raz zastrzegam od razu, że żadna ziemska władza nie jest doskonała i są granice posłuszeństwa. To rozwinę. Ale teraz jeszcze tło epoki, w jakiej żyli obaj apostołowie. Był to okres, kiedy Judea, ziemie Izraela, były pod okupacją Rzymu. Co dla Żydów było bardzo upokarzającym stanem. Oni, synowie Abrahama, wyznawcy i czciciele Boga Jachwe, żywego Boga, byli pod panowaniem pogańskich bałwochwalców. Już samo to budziło w nich odrazy. W dodatku niektórzy z rzymskich cesarzy już wtedy przejmowali przydomek divus, czyli boski. Nie wiem, czy pamiętacie jakieś historyczne filmy o boski Auguście, boski cesarze, co dla pobożnych Żydów było po prostu straszliwym, niewybaczalnym bluźnierstwem. I z tych powodów w Judei co rusz grupki rebeliantów wzniecały antyrzymskie rozruchy i powstania. Była to niespokojna prowincja, ponieważ ci gorliwcy, zeloci nie mogli znieść tego, że jacyś poganie, bałwochwalcy panują nad nimi jeszcze swojego cesarza tytułują boski. Obaj apostołowie i Paweł i troszkę starszy od niego Piotr żyli w czasach panowania takich cesarzy jak Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz, Neron. Przypuszczam, że słyszeliśmy cokolwiek o wyczynach niektórych z nich. Tyberiusz. Można go scharakteryzować tak. Skąpy okrutnik stosujący Brutalny terror wobec swoich przeciwników. Ścięcia głów trucizna to takie jedno z podstawowych narzędzi. Ale nie wsławił się tak wielkim okrucieństwem jak jego następca, cesarz Kaligula. Psychicznie chory okrutnik. Zachorował w pewnym wieku i po tej choroby już nie wyszedł w pełni sił umysłowych. Perwersyjny rozpustnik. Niewiarygodnie perwersyjny. Truciciel. Także swoich najbliższych, którzy mogliby być konkurencją dla jego władzy. I taka ciekawostka swojego wyścigowego konia wprowadził do senatu i ogłosił go senatorem. Następnym był Klaudiusz, przeżył swoich rówieśników tylko dlatego, że był ułomny, uważany za upośledzonego, więc niegroźnego. Tymczasem w ukryciu przeczekał te wszystkie potwory, a potem wbrew swojej woli przez. Gwardzistów pałacowych został obwołany cesarzem i uwaga, rządził dość dobrze. Ale w dziewiątym roku swojego panowania wypędził wszystkich Żydów z Rzymu. Przyczyną było to, że sporo Żydów opuszczało synagogi, tworząc wspólnoty chrześcijańskie. Ortodoksyjni Żydzi wszczynali rebelię i rozruchy przeciwko tym nowo wierzącym, którzy no nie mogli dłużej już zostawać w synagogach, ponieważ byli z nich nawet wykluczani. I ponieważ władze wówczas uważały chrześcijan za jedną z sekt żydowskich, więc wypędzono ich wszystkich z Rzymu. Opisuje nam to również Księga Dziejów Apostolskich, więc możemy ślady tej historii znaleźć również w Biblii. No i zaraz po Klaudiuszu nastał Neron. Pewnie większość z nas czytała, bo to lektura była w szkole. Kwowadis, Co, uwaga, jest historycznie wątpliwe, ale winę za... Pożar Rzymu zrzucił na chrześcijan, co jest historycznie pewne. Doprowadził do publicznej egzekucji wielu wierzących, wielu chrześcijan w czasie swojego panowania. W czasie panowania tych czterech żyli Paweł i Piotr. Nieźle, prawda? Każdy z nich posiadał ogromny zakres władzy, nie odpowiadając niemal nigdy za nic i przed nikim. Nie jeden by dzisiaj tak chciał. Ale nawet ci najgorsi nie byli tylko nierozumnymi szaleńcami. Podejmowali także szereg korzystnych dla imperium i obywateli decyzji. Musimy tutaj trzymać równowagę. Myślę, że nasi współcześni politycy jawią się przy nich jako grzeczni, dobrze wychowani chłopcy. Nawet jeżeli szukają haków na siebie, to jest w porównaniu z tamtymi postaciami piaskownica, rzucanie foremką. Powtarzam, żadna ziemska władza nie jest doskonała, są granice, o tym następnym razem. Nie każdy rządzący jest posłuszny Bogu i nie każdy rządzi w sposób prawy. I Biblia wcale nie rysuje nam złudnego obrazu idealnej ludzkiej władzy. To nie jest tak, że wiecie, każda władza jest od Boga, w związku z tym jest idealna. Nie, tak nie jest. Ten tekst nie ma na celu przedstawienie nam władzy jako świętych aniołów, wcielonych w postaci burmistrzów, prezydentów, wojewodów czy królów. Nie, nie o to chodzi. Pan Jezus wyraźnie powiedział, tłumacząc kiedyś uczniom, na czym ma polegać ich władza we wspólnocie, w Kościele, Mateusz 20-25, że władcy tego świata nadużywają władzy nad narodami, rządzą samowolnie, uciskają narody. Więc Jezus bardzo wyraźnie określał, jak widzi tą władzę, wielu nadużywa i rządzi samowolnie. Ale uwaga, nigdy Pan Jezus nie wzywał do rebelii do nieposłuszeństwa i do zbrojnej rewolucji w obronie swoich praw. Gdy zapytano go kiedyś o kwestię podatków, pamiętacie, to był podstęp, na którym miano go przyłapać, na jakieś niezręczności, aby go oskarżyć. Czy godzi się płacić podatek cesarzowi? I tak zademonstruje, tfu, cesarzowi, czy też nie? No trudne pytanie, cokolwiek by nie powiedział, to albo jedni, albo drudzy, tak jak dzisiaj, albo jedni, albo drudzy w szczeli o, hańba, wstyd. Albo brawo, wspaniale. Pan Jezus powiedział, dajcie mi monetę. Czyja to podobizna? Cesarza. Akurat wiecie, czyja to była podobizna którego? Tyberiusza. Tyberiusz w tym czasie panował. Jego podobizna na tym denarze była. I mówi, co cesarskie, oddajcie cesarzowi. Genialna odpowiedź, nie mająca sobie równej w historii. Zamknęła usta przeciwnikom. A nam dała wielką lekcję. Co cesarskie, cesarzowi. Komu podatek, temu podatek. Komu cześć, temu cześć. Komu bojaźń, temu bojaźń. I dalej jeszcze w temacie władzy. Gdy już był koniec ziemskiej służby Jezusa i gdy stanął przed poncjuszem Piłatem, a więc rzymskim namiestnikiem, wyznaczonym przez cesarza jako prokuratora Judei. Piłat powiedział mu w pewnym momencie Człowieku, czy ty zdajesz sobie sprawę, że mam władzę cię skazać lub uniewinnić? I co powiedział Pan Jezus? Ewangelia Jana, rozdział 19, wiersze 10, 11. Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby nie była dana Ci z góry. Wiecie, te słowa poruszyły Piłata. Starał się od tej pory wypuścić Jezusa. Zdał sobie sprawę, że nie On jest Panem życia i śmierci. Ale ta władza została mu dana z góry. Jezus, myślę, że miał na myśli tą najwyższą górę. Tą najwyższą Istotę, która sterowała władzę w obszarach ludzkich na ludzkie istoty. Na królów, namiestników. A kiedy w Getsemane przyszła straż, by go pojął, uszkodził ucho jednego ze sług, kapłanów Malchusa. I co Jezus powiedział? Piotrze, schowaj miecz, bo kto mieczem walczy, od miecza ginie. Inaczej mówiąc, Piotrze, to nie jest moje królestwo. Machanie mieczem to nie jest to, o co chodzi. Nawet w obliczu śmierci, na arenach, na krzyżach, na stosach, nigdy nie wszczynali rebelii. I nie chwytali za miecz w obronie swojego życia, ufając bezgranicznie Chrystusowi Panu. Ponieważ pamiętali słowa Chrystusa Pana, królestwo moje nie jest z tego świata. A jeśli świat nie jest was wart, chodźcie do mnie. Nawet jeśli władza was w ten sposób krzywdzi, to nie był powód aby wszczynać rebelię, aby mordować, aby zabijać, Że nie mamy prawa do obrony swego mienia i życia i musimy tylko biernie czekać na swój los i kto tylko co zechce. Mo nie, nie, nie, to nie tak. Wręcz przeciwnie. Chcę powiedzieć, że jako obywatele mamy prawo do ochrony przed błędami i złą wolą władzy. Przykładem jest z zbiczowaniem i, i ukamienowaniem. Jednak gdy już pod koniec swojej aktywnej podróżniczej służby stanął w Jerozolimie przed rzymskimi żołnierzami, którzy szykowali się do jego ubiczowania, skorzystał z obywatelskiego prawa do ochrony. Paweł był rzymskim obywatelem. Nie wszyscy mieszkańcy Imperium Rzymskiego byli obywatelami rzymskimi, to musimy pamiętać. I według ówczesnego prawa rzymskiego, jako obywatel nie mógł być biczowany bez wyroku sądu. I zadał to pytanie żołnierzowi, czy wolno wam biczować rzymskiego obywatela i to bez wyroku sądu? Wiecie, co zrobił żołnierz? Cofnął się, poszedł do dowódcy, dowódca przyszedł do Pawła, spytał, czy ty jesteś rzymskim obywatelem? Paweł mówi, tak. Oficer mówi, ja za dużo to, to obywatelstwo. Paweł mówi, ja je mam od urodzenia. Dowódca przestraszył się. Odstąpiono od chłosty. Związano i trzymano Pawła w więzieniu, co było zgodne z przepisami prawa. I po raz drugi, kiedy przebywał już dłuższy czas w więzieniu, Jeden z dostojników, Festus, i o tym mówi Księga Dziejów Apostolskich, namiestnik Festus długo przesłuchiwał Pawła, ale sprzyjał Żydom, tym, którzy Pawła chcieli zgładzić. Chciał im wydać Pawła. I wtedy Paweł skorzystał z swojego kolejnego obywatelskiego prawa. Powiedział, nie chcę stanąć przed tym sądem, Odwołuje się do cesarza. I miał prawo, jako obywatel Rzymu, Użyć tej reguły, tej formuły, aby przewieźć go do Rzymu i tam mógł stanąć przed najwyższym w imperium sądem sprawowanym przez samego cesarza. A cesarzem tym akurat był niejaki Neron, ten który później tak pięknie postąpił z chrześcijanami. Kochani, korzystajmy z naszych obywatelskich praw, które mamy. Korzystajmy, by na przykład wziąć udział w wyborach głowy państwa. To za tydzień. Głosujmy zgodnie z naszym przekonaniem i sumieniem na odpowiedniego według nas kandydata. Nie prowadźmy sporów między sobą na ten temat. Odradzam. Mamy też obywatelskie prawo, by nie głosować. Od nas zależy, jakie wykorzystamy. Jako chrześcijanie jednak mamy nie tylko prawo, ale powinność, by zgodnie z tekstem z listu do Tymoteusza Zanieść błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Amen.